Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 19 ścieżka pierwsza. Nawet Heidenstein pisze, że podczas wyprawy moskiewskiej na tle podziału łupów kłótnie między Polakami i Węgrami tak zawzięte urosły, że się z orężem na siebie porwali. Jak widać, łatwo jest żyć w zgodzie uwiecznionej w przysłowiu o dwóch bratankach, kiedy każdy mieszka u siebie, a oba kraje dzielą wysokie góry. Bezpośrednia konfrontacja musi prowadzić do rozczarowań. Przeżyła je również Anna Jagielonka, która niewielką, zdaje się, miała ze Stefana Batorego jako z męża pociechę. Początkowo zresztą i to współżycie zapowiadało się na podobną idylę, jak stosunki króla z narodem szlacheckim, który go na tron powołał. Młoda starzem, bo nie wiekiem małżonka, była pełna iluzji, skoro w tydzień po ślubie kasztelan miński Jan Chlebowicz pisał Widzę, chłopa dopadła, gębę nosi wysoko i hardo, ale widzę po samym, że go rządzić nie będzie, bo prawy chłop. Annie Jagielonce nie szło może tyle o rządzenie, co o zwyczajne kobiece szczęście. Cóż z tego, kiedy młodszy o dziesięć lat małżonek unikał wyraźnie swej leciwej oblubienicy. Gdy zaś próbowała odwiedzać go w jego komnacie, począł wymykać się na noc sypialni. Dotknięta do żywego królowa dostała tak dużej gorączki, że musiano jej nawet krew puszczać. Podobnych afrontów było wiele. Batory spędzał sporo czasu w rozjazdach, nie zawsze zresztą dyktowanych potrzebami państwa. Jeśli nie na wojnie, to na polowaniu, słowem wszędzie, byle zdala od zaniedbywanej żony, której tłumaczył wykrętnie, iż nie stać go na kosztowny, dworski styl życia. Mogła w tym być zresztą świadoma ironia króla, niepozbawionego poczucia humoru. Posiadał je zapewne, skoro twierdził, iż prosie może zostać kanonikiem, która to godność duchowna była w Polsce zastrzeżona tylko dla szlachty, ponieważ wołają na nie maluśki, a więc ma nazwisko kończące się na ski. Batory potrafił też być wielkoduszny. Ukarał wprawdzie surowo magnackich przywódców pro-habsburskiego powstania w Siedmiogrodzie, ale Bekieszowi, który stanął na jego czele, przebaczył. Człowiek, którego nazwisko pozostało w naszym języku jako nazwa płaszcza, należał później do grona najbliższych zaufanych przyjaciół króla. Nie przeszkadzało królowi ariańskie wyznanie Bekiesza, uważanego zresztą przez współczesnych niemal za Ateusza. Równocześnie zaś Batory chętnie rozmawiał ze skargą, który towarzyszył mu w trakcie oblężenia Połocka. Prawdziwą pasją jego życia nie były bowiem sprawy wyznaniowe, lecz wojna, rozumiana jako sposób realizacji głównego celu, a mianowicie wyzwolenia Węgier spod tureckiej okupacji. Śmierć Batorego, 12 grudnia 1586 roku, zastała go w trakcie gorączkowego montowania Ligi Antytureckiej oraz przygotowań do nowego pochodu na Moskwę. Zgon przyszedł tak niespodziewanie i nie w porę, iż rozeszły się nawet pogłoski o otruciu króla. Jeszcze dziś niektórzy biorą je na serio, twierdząc, jakoby sprawcami zbrodni byli agenci bliżej nieokreślonej konspiracyjnej organizacji protestanckiej, która nie chciała dopuścić do triumfu katolickiej Europy. Istotnie, po śmierci Batorego dwaj lekarze królewscy, a mianowicie Mikołaj Bucella, arianin, i Szymon Symoniusz, konwertyta katolik, zbliżony chyba do wolnomyślicielstwa, wszczęli gwałtowną polemikę, w której oskarżali się nawzajem, o spowodowanie śmierci pacjenta. Uczeni mężowie zarzucali sobie ignorancję, ale nie świadomą złą wolę. Warto też przypomnieć, iż ówczesny poziom wiedzy medycznej był tak niski, że wystarczyło słuchać jednego lekarza, aby zostać wyprawionym na tamten świat. Stefan Batory zaś trzymał ich dwóch przy sobie i co gorsza miał zgubny zwyczaj słuchania na przemian rad Bucelli i Simoniusza. Dało to zgoła katastrofalne skutki. Jeśli już jednak mamy powtarzać krążące współcześnie na jego temat plotki, to warto dodać, iż nieślubnym synem Batorego z piękną córką Borowego z litewskich lasów miał być rzekomo Dymitr Samozwaniec. Legendę tę uwieczniła Zofia kosak Szczucka w Złotej Wolności. Byłby to drugi obok Aleksandra Kostki-Napierskiego, bastard królewski o wielkich ambicjach i tragicznym końcu. Jarema Maciszewski Zygmunt III. Nie pływał nigdy po morzach statek nazwany jego imieniem. Nie był nigdy patronem pułku kawalerii ani drużyny harcerskiej. Na próżno szukać by w polskich miastach jego ulicy, placu czy alei. Na jego sarkofagu w podziemiach katedry wawelskiej żadna ręka nie składa kwiatów. Pozostała tylko kolumna na placu zamkowym w Warszawie, Bardziej symbol miasta niż świadectwo pamięci o osobie, której wizerunek utrwalił on dziś w spiżu artysta. Pozostały wzmianki w podręcznikach historii i powszechna wiedza o tym, iż jego to decyzją, prowincjonalne, nie stanowiące wówczas ważnego centrum życia gospodarczego i kulturalnego miasto mazowieckie, stało się stolicą państwa. A przecież władca ten zasiadał na tronie Rzeczypospolitej prawie 45 lat, Spośród królów polskich dłużej od niego panował tylko Władysław Jagiełło. Był najważniejszym decydentem i uczestnikiem wydarzeń brzemiennych w dalekosiężne skutki. Borykać się musiał z nader trudnymi problemami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi czy religijno-wyznaniowymi. Sterował lub sterować usiłował nawą państwową w burzliwych czasach. Prowadził liczne wojny, czynnie włączał się w politykę europejską. Dlaczego przeminął prawie bez echa w legendzie? Dlaczego w niewielu tylko utworach literackich spotykamy jego imię? Dlaczego utrwalił się w powszechnym przekonaniu pogląd, iż był to król niewielkich zasług i sławy? Bo przecież, wydawałoby się, czasy Zygmunta III to jeszcze okres świetności dawnej Rzeczypospolitej. Wtedy to właśnie, dokładnie w roku 1618, wypada apogeum eksportu polskiego zboża, co jest jakimś syntetycznym dla owych czasów wskaźnikiem zamożności kraju i jego mieszkańców. Za jego panowania od rozejmu w Deulinie 1619 do utraty Rygi 1621 państwo polsko-litewskie osiągnęło swój największy w historii rozmiar terytorialny. Z panowaniem Zygmunta złączone są takie wydarzenia dziejowe jak Byczyna, Kirchholm, Kłuszyn, Chocim, Puck i Trzciana, jak zwycięstwo polskiej floty wojennej pod Oliwą. Literatura przeżywała swój wiek srebrny, a język ojczysty doskonalił się jako sprawne narzędzie trudnej sztuki przekonywania i argumentowania, ostatecznie wypierając łacinę z życia publicznego. Nieprzerwanie trwał proces formowania się polskiego ogólnonarodowego języka literackiego, w czym niemały udział mieli wybitni pisarze wywodzący się z rodzin mieszczańskich. Kontrreformacja – nie zdążyła jeszcze dokonać spustoszeń w umysłach ludzkich. Poziom szkół, także jezuickich, był wciąż wysoki. Oficyny drukarskie miały co i dla kogo drukować, wznawiać. Nigdy przedtem i nigdy potem, aż do czasów rozbiorów, kraj nie dysponował równocześnie, czy niemal równocześnie, tak licznym orszakiem wybitnych ludzi, znakomitych wodzów, przewidujących polityków, wytrawnych parlamentarzystów, świetnych mówców, Niech za dowód wystarczy, jakże zresztą niepełna lista znakomitości tamtych czasów. Jan Zamojski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Żółkiewski, Stanisław Koniec Polski, Krzysztof Radziwiłł, Stanisław Lubomirski, Lew Sapiecha, Felix Kryski, Zbigniew i Jerzy Osolińscy, Stanisław Karnkowski, Krzysztof Arciszewski. Prawdą jednak jest również, że Zygmunt III zastał Rzeczpospolitą mocarstwem, a zostawił, jak to bliska przyszłość miała wykazać, państwo osłabione, nieumiejące czy nie mogące rozwiązać żadnego ze swych najistotniejszych problemów wewnętrznych i zagranicznych. To właśnie w ciągu owych długich 45 lat, na wszystkich niemal odcinkach życia społecznego i państwowego, dokonywał się zwolna, lecz wyraziście regres. Były w tym czasie wygrane bitwy i przegrane wojny, Wygrane wojny i zaprzepaszczone szanse polityczne okresu pokoju. Były także klęski. Było politycznie bezproduktywne trwonienie środków materialnych i sił moralnych społeczeństwa w działaniach sprzecznych z dalekosiężną racją stanu państwa. Osąd historii był surowy. Przytłaczająca większość polskich historyków odnosiła się krytycznie do decyzji Zygmunta III, do jego polityki i bez sympatii do jego osoby. Dopiero Władysław Konopczyński, a po nim Stanisław Herbst i Władysław Czapliński starali się osłabić krytyczny sąd o tym władcy, wskazując na szereg pozytywnych cech i korzystnych wyników działania Zygmunta III. Zygmuntowi III przyszło żyć i działać w epoce przełomu. Czasy renesansu i reformacji przechodziły w barok i kontrreformację. W Europie następowała stopniowa zmiana układu sił, prowadząca do wyraźnej polaryzacji politycznej, której apogeum miała stać się wojna trzydziestoletnia. Ostrzej zarysowały się różnice w tempie rozwoju ekonomiczno-społecznego krajów, w których formowały się elementy układu kapitalistycznego i krajów, w których przeważały formy gospodarowania oparte na pańszczyźnie i osobistym poddaństwie chłopów. Błędem byłoby obarczać Zygmunta III za wszystkie niepowodzenia, omyłki, stracone szanse i zmarnowane wysiłki otaczały go bez wątpienia szczególne uwarunkowania – społeczne, ustrojowe, obyczajowe, a nade wszystko ekonomiczne. Nieodparcie jednak nasunąć się musi pytanie, czy rzeczywiście obiektywne uwarunkowania i czynniki zewnętrzne determinowały taki właśnie, a nie inny bieg wydarzeń. Czy polityka króla, dysponującego potężnym jeszcze arsenałem środków sprawowania władzy i znacznymi jeszcze możliwościami działania przy względnej słabości sąsiadów, nie była jedną z przyczyn pogłębiania się regresu zamiast jego zahamowania. Choćby w jednej, jakże podatnej, świadomemu działaniu jednostki wysuniętej na kluczowe w państwie stanowisko dziedzinie polityce zagranicznej, mógł Zygmunt III pozostawić po sobie spuściznę lepszą, korzystniejszą dla przyszłości państwa. Miraż korony szwedzkiej, tu zresztą trudno mu się dziwić, była to wszak w jego mniemaniu należna mu ojcowizna, Złożony śmiertelną chorobą, pozbawiony mowy, przekazał uroczyście i ze wzruszeniem koronę wazów najstarszemu synowi Władysławowi. Prawowitym królem szwedzkim uważał się do końca swych dni. Przesłaniał mu z oczywistą szkodą dla interesów Rzeczypospolitej realia polityczne. Nie potrafił lub nie chciał wybiec wyobraźnią poza doraźne skutki takiej czy innej decyzji, patrzeć dalej niż rok lub dwa naprzód. Może gdyby zdobył się na bardziej dalekosiężne spojrzenie, gdyby słuchał rad mądrych ludzi, których w jego otoczeniu nie brakowało, nie wiązałby się tak ściśle i tak bezkompromisowo z domem habsburskim. Może nie wsparłby urojonych roszczeń zbiegłego mnicha do korony carów i nie rozpocząłby, gwałcąc rozejm, zbrojnej interwencji w Moskwie. Pasim, powszechnie, jest to w rozumieniu ludzkim, pisał otwarcie do króla Stanisław Żółkiewski, że wasza królewska mość nie in rem sprawą Rzeczypospolitej, ale sobie prywatim osobiście pożytku z tej ekspedycji patrzysz. Może nie posyłałby Lisowczyków na pomoc nadwątlonemu ciosami węgierskich i czeskich powstańców cesarstwu lub też za pomoc tę kazałby sobie zapłacić, choć częścią polskiego przecież etnicznie Śląska. Przyjdzie na pewno czas, pisał Stanisław Łubieński na początku wojny trzydziestoletniej, kiedy Albo Ślązacy pamiętni na to, od kogo się odłączyli, wrócą do swych ojców, albo też Polakom nie braknie racji do przypomnienia swych praw, co do których nie może zajść przedawnienie. Może pojąłby, że awantury mołdawskie muszą na rzecz pospolitą ściągnąć nawałnicę turecką, Cecora, Chocim, jeżeli wszczyna je sojusznik Habsburgów. Na działania Jana Zamojskiego, wroga Habsburgów, Mołdawii i Wołoszczyźnie Turcy nie odpowiadali użyciem siły. Może wreszcie nie dawałby król Zygmunt, wbrew opinii dużej części szlachty, a także dużej części mieszkańców Prus książęcych, kurateli, a potem lenna w tym księstwie, elektorowi brandenburskiemu, wpuszczając, jak pisał sędziwy prymas Karnkowski, węża w zanadrze. To, przed czym chcieli ubezpieczyć się traktatowo statyści polscy doby Zygmunta Starego, zrealizował konsekwentnie i do końca Zygmunt III. Połączenie pod jedną władzą Brandenburgii i Prus książęcych stało się za jego panowania faktem dokonanym. Zygmunt III przez długie lata nie był w stanie zrozumieć Polski jej racji państwowych i mentalności jej obywateli. Nie chciał poddać się tej prawdzie, że podstawowe założenia ustrojowe Rzeczypospolitej miały już swą długą historię, swe skomplikowane uwarunkowania i że wszystkie próby wtłoczenia państwa polsko-litewskiego Schemat ustroju politycznego lansowany przez ideologów kontrreformacji, Roberta Bellarmina przede wszystkim, i praktycznie realizowany w państwach habsburskich, musi prowadzić do ostrych starć wewnętrznych i do sparaliżowania lub tylko osłabienia możliwości działania władzy. Nie chciał Zygmunt III przyjąć do wiadomości, że ustalone formy życia politycznego w Rzeczypospolitej wyznaczał fakt, że w odróżnieniu od wszystkich pozostałych krajów europejskich 10% jej mieszkańców cieszyło się, przynajmniej formalnie, szerokimi prawami politycznymi. Było to dla monarchy na pewno ciężkie ograniczenie, ale był to równocześnie potężny atut, który umiał wykorzystywać jego wuj Zygmunt August i jego znakomity poprzednik Stefan Batory. Wykorzystując bowiem masy szlacheckie, a także posługując się umiejętnie wcale jeszcze nie najsłabszym mieszczaństwem, mógł król polski skutecznie przeciwstawiać się presji magnackiej lub też kanalizować ją zgodnie ze swymi koncepcjami i swą wolą. Nie rozumiał Zygmunt III, że Polacy wytworzyli w XVI wieku sobie właściwą i dość wysoką kulturę polityczną, chociaż jej tylko zawdzięczał, że korona polska na jego głowie nie podzieliła losu szwedzkiej. Jednym z podstawowych wyznaczników polskiej kultury politycznej była tolerancja religijna element niezbędny w polityce wewnętrznej, wielonarodowego, i wielowyznaniowego państwa. Przesadą byłoby twierdzić, że Zygmunt III chciał wzorem hiszpańskiego Filipa II czy też cesarza Ferdynanda II rozprawiać się z inowiercami przy pomocy stosu i miecza. Przesadnie też niektórzy historycy oceniali nietolerancyjność Zygmunta. Toć rodzona jego siostra Anna Wazówna Wychowana w wierze luterańskiej, cieszyła się przywiązaniem i miłością brata, który nie zabraniał jej dyskretnego organizowania nabożeństw luterańskich, nawet na Zamku Wawelskim. Umiał też Zygmunt przeciwstawić się sugestiom politycznym Kościoła Katolickiego. W pewnym momencie zaczął prowadzić elastyczną politykę wobec prawosławia. Szkoda natomiast, że nie okazał się skrajnym ultramontaninem, gdy decydował się na nadanie kurateli i lenna w Prusach Książęcych Brandenburczykowi. Ale równocześnie spokojnie grał w piłkę w Krakowie na dziedzińcu zamkowym, gdy w mieście rabowano sklepy i warsztaty mieszczan protestantów i bezczeszczono ewangelickie cmentarze. Starał się ograniczyć dostęp do urzędów i godności niekatolikom. Godził się milcząco na tumulty religijne. Wspierał cenzurę kościelną. Nie dopuścił za namową spowiednika do kompromisowego rozstrzygnięcia na Sejmie 1606 roku sporu o tzw. proces Konfederacji Warszawskiej, czyli o prawne zabezpieczenie pełnego przestrzegania przepisów o tolerancji religijnej. Był jednym z głównych orędowników Unii Brzeskiej i policyjnych metod wdrażania jej w życie, co w istocie zmusiło hierarchię prawosławną do walki z państwem i zaostrzyło konflikty społeczne. W ten sposób, aczkolwiek długie jeszcze lata tolerancja była niezaprzeczalną wartością polskiego życia społecznego, król Zygmunt III dopuszczał do pierwszych przejawów wichrowania i unicestwiania trwałych wartości polskiej kultury politycznej stworzonej w czasach renesansu. Wpływało to wprost na osłabienie spójni wewnętrznej olbrzymiego państwa. Uwierzył w pierwszych latach swego panowania, pewnie tego potem gorzko żałował, że Wiktor Leges David, zwycięzca nada prawa i wszedł w ostry konflikt z narodem szlacheckim który bał się już nie tylko wzmocnienia władzy królewskiej w ogóle lecz władzy królewskiej tego konkretnego króla który przecież na początku ostatniego dziesięciolecia XVI wieku po prostu kupczył koroną polską z Habsburgami Zadowalanie się półśrodkami było cechą jego metody działania w polityce wewnętrznej Nie Rokosz Zebrzydowskiego sam przez się był nieszczęściem kraju Zgódźmy się w tym miejscu wyjątkowo z Michałem Bobrzyńskim, ale sposób jego przezwyciężenia. Nie było bowiem ani zwycięzcy, ani pokonanego. Pokonanym okazał się autorytet władzy, a perspektywicznym zwycięzcą magnateria. Jedyny prawny skutek Rokoszu to takie objaśnienie przepisu de non prestanda obediencia o prawie wypowiedzenia posłuszeństwa, by w praktyce nikt nie mógł zeń skorzystać. Po takich faktach jak Sejm Inkwizycyjny 1592 roku i Rokosz Sandomierski zebrzydowskiego w latach 1606 i 1607 gruntowna naprawa Rzeczypospolitej była już chyba niemożliwa. Stale aż do końca panowania Zygmunta brakowało potem wystarczającej dozy zaufania społeczeństwa szlacheckiego do króla i jego polityki. Owszem, stosunki szlachty z tronem uległy potem pewnej poprawie, począwszy od roku 1616 wszystkie sejmy kończyły się powzięciem uchwał a ataki opozycji znajdowały tylko umiarkowany posłuch w społeczeństwie uważano, że mimo swoich wad i błędów król jest przecież czynnikiem ładu wewnętrznego i porządku w państwie dopiero jednak w ostatnich latach panowania rysować się zaczęła jakby pewna możliwość pełniejszej i zgodniejszej współpracy króla i stanów Rzeczypospolitej król bowiem w ostatnim dziesięcioleciu swych rządów Lepiej wczuwał się w rolę konstytucyjnego monarchy, trafniej dostrzegał interes państwa. W wielu przypadkach to liczenie się króla nie tylko z realną sytuacją, pisze Jan Seredyka, ale także z interesami państwa, powoduje decyzje wręcz dramatyczne, bo sprzeczne z jego osobistymi poglądami i dążeniami. Niemniej żadne istotniejsze reformy nie zostały przeprowadzone. A kto wie, może właśnie czasy Zygmunta III były już ostatnią chwilą na dokonanie skutecznej reformy systemu działania organów państwowych, chociaż bez wszelkiej wątpliwości nie było już żadnych warunków po temu, by w Rzeczypospolitej mógł się ukształtować absolutyzm na wzór czy to francuski czy hiszpański. Były natomiast wszystkie szanse po temu, by naprawić system skarbowy, unowocześnić armię, oprzeć obronę państwa na zdrowych i mocnych zasadach, umocnić stan bezpieczeństwa wewnętrznego ulepszyć sposób obradowania i konkludowania Sejmu, przeprowadzić reformę elekcji. Innymi słowy, bez uciekania się do rozwiązań ekstremalnych, były możliwości trwałego umocnienia systemu monarchii mieszanej, monarchia mixta, opierającej się na zasadzie silnej władzy królewskiej, ograniczonej, sprawnie działającym organem reprezentacji stanowej, to jest Sejmem, Walnym i Sejmikami. Za mało już jednak wówczas miał król Zygmunt Czasu, by dokonać choć częściowej naprawy państwa, skoro nie wykorzystał go wcześniej. Jego zbliżenie z narodem szlacheckim nastąpiło zbyt późno. A przecież wisiało nad nim przez cały czas długie 45 lat domniemanie, że w ojczyźnie swej matki czuje się obco, że jej nie miłuje. Niepokojąco dla uszu zatroskanych o dobro kraju obywateli, a takich jeszcze nie brakło, Brzmieć musiały testamentalne niejako wezwania starego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego, który na sejmie 1605 roku, a więc w niespełna trzy miesiące przed swą śmiercią, mówił do króla Zygmunta – Miłuj, że tę ojczyznę naszą, bo jest ci to tak, że cię Szwecja genuit urodziła, ale cię ta, excepit przyjęła i genus, ród, pochodzenie, twe maternum, macierzyste, maczynę i ciebie ozdobiła, ubogaciła, wsławiła, na głowach naszych posadziła. Jeśli o uczucie trzeba było apelować, znaczy to, że go nie dostawało. Otaczał się przez długie lata Niemcami. Królewicza Władysława, ukochanie i nadzieje narodu, wychowywali Niemka Urszula Ginger Mayerin i całkowicie zniemczony kasztelan gdański Michał Konarski. Na dworze królewskim trudno było odetchnąć swojskością. Rychło widać zapomniał król Zygmunt, że podczas swego pierwszego uroczystego wjazdu do Krakowa, a było to 8 grudnia 1587 roku, zyskał serca tak dostojników jak i gawiedzi swą w polskim języku wygłoszoną odpowiedzią na mowę powitalną. Witano w nim nie tylko nowego króla, którego koronacja kładła kres okresowi niepokoju wewnętrznego, niepewności i wręcz wojny domowej z udziałem sił obcych, Rozstrzygniętej na polach byczyny Witano w nim siostrzeńca ostatniego Jagielona, Syna wydanej za morze do Szwecji królewny Katarzyny Witano ostatnią latorośl domu Jagiełłowego Doświadczenia trzech wolnych elekcji Wzbudzały tęsknotę do własnej dynastii Do jednoznaczności personalnej w czasie bezkrólewia Do sytuacji oczywistych, że po ojcu następował syn A po bracie brat Formalnie jedynie potwierdzani wolą zbiorową stanu szlacheckiego. Miał zatem na starcie olbrzymie szanse. Przeciwnicy zostali pokonani, a główny rywal, Maksymilian Habsburg, wzięty do niewoli, przebywał pod strażą w krasnym stawie. Wystartował źle. Jakie żeście nam nieme diable przywieźli, miał się wyrazić po pierwszym spotkaniu z młodym monarchą Jan Zamoyski. Zygmunt III bowiem zraził do siebie kolejno tych wszystkich, którym zawdzięczał tron. Być może chciał wyzwolić się od razu spod wpływów potężnego kanclerza. By tego jednak dopiąć, musiał dokonać gruntownej reorientacji politycznej. Wybrany został królem jako kandydat antyhabsburski. Jako król zapragnął prowadzić politykę prohabsburską, co oznaczało konieczność dopuszczenia do łask i zyskania poparcia większości byłych maksymilianistów. Trzeba przyznać, że stosując umiejętnie politykę rozdawnictwa dóbr i urzędów, potrafił w sposób niesłychanie zręczny doprowadzić w ciągu niewielu lat do dekompozycji istniejących ugrupowań politycznych. Wpływy Zamojskiego w elicie władzy skurczyły się niepomiernie. Wielu jego dotychczasowych stronników, zwłaszcza duchownych jak Piotr Tylicki czy Wojciech Baranowski, przeszło do obozu królewskiego. Za to Zamojski ponownie sięgnął po rząd dusz szlacheckich. Inicjatywy, a raczej pomysły i zamiary króla, były w samym zarodku sparaliżowane. Ustrój Rzeczypospolitej umożliwiał konstruktywne działanie tylko drogą współdziałania tronu i szlachty. Każdy inny układ polityczny powodował sytuację politycznego pata i torował drogę rosnącym wpływom magnaterii. Tak też w konsekwencji się stało. Zygmunt III potrafił wprawdzie stworzyć zależne od siebie stronnictwo, składające się z kilkunastu oddanych mu senatorów. Z czasem nawet liczba ich zwiększała się wyraźnie. Lekceważył natomiast masy szlachty, nie szukał w nich oparcia i poparcia. Mogła więc znaleźć je tym łatwiej opozycyjna grupa magnatów, umiejętnie wykorzystująca zawsze dla szlachty aktualny straszak absolutystyczny. Ale uproszczeniem byłoby sprowadzać problemy polityczne pierwszych dziesięcioleci rządów Zygmunta III, tylko do układów personalnych czy metod rządzenia. Różnice między Zygmuntem i jego stronnictwem, a Zamojskim i innymi odłamami opozycji były głębsze i bardziej zasadnicze. Dotyczyły one zarówno polityki zagranicznej, Zamojski był zdecydowanie przeciwny wszelkim związkom z Habsburgami, jak i wewnętrznej. Obóz Zamojskiego reprezentował ideały tolerancji religijnej, obce mu były idee kontrreformacji, Przeciwstawiał się rosnącym wpływom Kościoła i zakonu jezuitów Inaczej Zygmunt W restytucji wpływów i znaczenia Kościoła widział cel nadrzędny Chciał rządzić na wzór władcy absolutnego Ludzie, którymi się otaczał, nie należeli do najpopularniejszych A nade wszystko, poza kilkoma chludnymi wyjątkami, do najwybitniejszych Ci ostatni, aczkolwiek nie angażowali się w walkę z królem Dość często pozostawali na uboczu wszystko to nie mogło nie prowadzić do konfliktów, tym bardziej, że swoim postępowaniem w pierwszych latach panowania, zakulisowe rozmowy ze swym ojcem, królem Szwecji, Janem III w Rewlu, próby kupczenia koroną polską z Habsburgami, zamiar wyjazdu na długo lub na stałe do Szwecji itd. Ujawnionym wobec opinii publicznej na Sejmie Inkwizycyjnym 1592 roku utracił lub poważnie naruszył możliwości działania, jakie początkowo posiadał. Być może nie rozumiał klimatu politycznego i kulturalnego ówczesnej Polski. Być może postawa jego wynikała ze szczególnych warunków, w których wychowywał się w Szwecji. Urodził się wszak w więzieniu 20 czerwca 1566 roku w Gripsholm, do którego wtrącił jego rodziców, księcia finlandzkiego Jana i katarzyny Jagielonkę, szalony i okrutny stryj, król Szwecji Eryk XIV., Wychowywał się już jako królewicz szwedzki od roku 1569 w cieniu okropności, które działy się za rządów Eryka. Matka, a także znajdujący się na szwedzkim dworze jezuici wpajali mu zelotyzm katolicki i niechęć do różnowierców. Uczono go, że powołaniem króla katolika jest stać się świeckim mieczem świętego Piotra. Tron Polski przyjął niechętnie, bliższa mu była ojczysta Szwecja. Utrata jej, 1598 99 była dla niego najcięższym ciosem z którym nigdy nie pogodził się do końca Szwedzi po prostu go nie chcieli bliższy im był stryj Zygmunta książę Södermanlandu Karol przymierze polsko-szwedzkie pisał Władysław Konopczyński było ze stanowiska geopolitycznego równie racjonalne jak Unia była nienaturalna żądać w XVI wieku od króla aby wiódł do zbawienia luteran i katolików, aby dogadzał życzeniom stanów na sejmach polskich i szwedzkich, aby bywał na zawołanie w Krakowie i Sztokholmie, aby Estonię uczciwie zachował dla Szwecji i uczciwie oddał Polakom. To było w wytworzonym związku nonsensem. Zapewne przesadą jest twierdzić, że długoletnie wojny polsko-szwedzkie ciągnące się z przerwami aż po rok 1660 były li tylko skutkiem zerwania Unii Personalnej i polityki dynastycznej polskich wazów. Stawka była poważniejsza. Dominium Maris Baltici. Nie ulega wszakże wątpliwości, że spory dynastyczne dodawały walkom polsko-szwedzkim zaciętości, uniemożliwiały kompromisowe rozwiązanie sprzeczności, a nade wszystko wykluczały inną niż stan wrogości alternatywę polityczną. Na działanie Zygmunta III sprawa szwedzka wywierała przez długie lata wpływ oczywisty, są historycy, którzy nawet motywów podjęcia przez Zygmunta decyzji wojny z Moskwą, okropna i długa wojna, jeżeli ją uważać będziemy w względzie słuszności i moralności najniesłuszniej od Polaków zaczęta, napisał Julian Ursyn-Niemcewicz. Dobatrują się w sprawie szwedzkiej, sądząc, iż król Zygmunt poszukiwać pragnął drogi do Sztokholmu przez Moskwę. Poczet królów i książąt polskich Taśma dziewiętnasta, koniec pierwszej ścieżki.